Wy twój Paryż spod słówek i mój C'est Wymyślony Ciebie obchodzi, przejmujesz się Podcast 56 Podcast nie tylko dla rów i podcast samosia.com Dzisiaj specjalnie dla Państwa w takim jakby podwójnym wydaniu Witamy w ostatni tydzień Listopada. to co Ci się kojarzy z ostatnim tygodniem listopada? Kojarzą mi się z Andrzejkami i Katarzynkami też, prawda? Niepierw Katarzynki, potem Andrzejki. Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy Państwa na specjalne, podwójne wydanie podcastu 56 i 57 pod tytułem Nieudecznicy. To będzie podcast troszeczkę inny niż zazwyczaj, czyli gościu. Co usłyszymy w dzisiejszym podcaście, naszym wspólnym, już kolejnym. Usłyszymy przeróżne rozmowy, dokumentacje osób, którzy zamieszkały za granicą. Każdy coś ma do powiedzenia, każdy jest inny, ale posłuchajcie, co, co tych ludzi łączy. Dlaczego te spotkania, dlaczego te rozmowy? Myślę, że udało nam się, uda nam się nagrać parę ciekawych rozmów i yy, i niech Państwo potraktują to jako podcast dokumentalny, niech nie traktują tego jako jakiś taki artystyczny, jak to zazwyczaj u mnie było, melanż różnych dźwięków, ale niech Państwo posłuchają i pomyślą o tym, co mówią ludzie, którzy są za granicą o wiele, o wiele dłużej niż ja. Powiedzmy tyle, co Gosia, bo spotkaliśmy się z wieloma ludźmi i mniej więcej średnia wieku tych ludzi jest 30-35 lat i średnia długość ich pobytu za granicą to jest mniej więcej tak 20-15 lat. Zapraszamy za tym Gosiu. Ciebie zapraszam na ten podcast. Siebie zapraszam na ten podcast, bo jak nagrywamy to nie do końca wiemy jaka to będzie forma. Wiemy, że będą dwa odcinki, bo mamy mnóstwo materiału. Mam nadzieję, że Państwo się nie znudzą, że znajdą Państwo ten podcast bardzo ciekawie i zwracamy uwagę na to, że jest to zapis dokumentalny. Zeznania Zaznania. Zapraszamy i dziękujemy tym ludziom, którzy wystąpili w podcaście Przemkowi, Ewelinie, Kasi jednej, drugiej, trzeciej. Gosie też były aż trzy. Gosie były trzy. Dziękujemy Hadrianowi I za Matyldzie. to Matyldzie i Malu i Zosi, I Zosi. dziękujemy za to, że. spędziliśmy naprawdę bardzo emocjonalny, ciekawy wieczór. Tak, wróciliśmy z Gosią wczoraj wieczorem w zasadzie, no może nie nad ranem, ale wieczorem i stwierdziłem, yy, usłyszą Państwo to później, że byłem po prostu mega zmęczony, ale tak pozytywnie i mega naładowany ilością informacji, które, które przyswoiliśmy podczas 6-godzinnej imprezy. Zapis mniej więcej mamy około 2 godzin, ale, ale impreza trwała ponad 6 godzin i naprawdę nie było czasu na nudę i ludzie bardzo... Troszeczkę dziwnie do nas podeszli, jak Adrian, jak Adrian nas przedstawił. Serdecznie witamy dwóch podcasterów. Ludzie oczywiście nie wiedzieli, co to jest podcaster. To jakiś magazynier, czy Albo co? Kaskader. Albo kaskader, właśnie. Dopiero potem musieliśmy robić przy każdym interwiu, musieliśmy robić prelekcję, co to jest podcasting, co to jest podcaster z czym to się je, jak to się je i jak... I reakcje były różne, Były naprawdę ludzie byli bardzo zaciekawieni tym, ale reakcje były różne, prawda? Tak, niektórzy ludzie troszeczkę się krępowali tym, że pierwszy raz są przed mikrofonem, ale ogólnie, ogólnie chyba... Przyjęli nas bardzo ciepło. Przyjęli nas bardzo ciepło. Zresztą posłuchają Państwo to wszystko, jak to wszystko się odbywało i najważniejsze, gości skończyły się nasze wizytówki. Mieliśmy koło 30 wizytówek i wszystkie rozdaliśmy i ludzie na końcu jeszcze chcieli... Pamiętasz, przyszły... Przy... Nie, ale pamiętasz, dwie takie dziewczyny na samym końcu chciały się do nas dobić? Mówiły, że chcą, żebyśmy... Chcą też coś powiedzieć. Rozmawiajcie z nami. No właśnie. Chciały się otworzyć przed mikrofon chciały coś też opowiedzieć. Przemek to był? To był Przemek, prawda? Taki taki przystojny ksiądz. Tak, co ja go sobie... Przyszedł do mnie przed mikrofon, bardzo ciekawie rozmawiał i naprawdę byłam... Nie wiem, było to dla mnie duże przeżycie i dużo energii dałam. Vie, pod podmiejski pociąg rozwozi tłe dni, vie, wciąż spóźniony. Zelamij cały twój Paryż, gdzie drogi na krzyżycie, najpakością. Tak, przyszliśmy, przyszliśmy wczoraj bardzo bardzo psychicznie psychicznie wykończeni, ale tak pozytywnie Pozytywnie. Nie wiedzą Państwo, ile kosztuje, ile kosztowało nas przeprowadzenie tych dokumentalnych, aczkolwiek to nazwę, rozmów, czyli wszystko ku chwale ojczyzny, tak, tak powiem. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny obywatelu poruczników. Zapraszamy na podcast i na dużo ciekawych rozmów. Gosia, Gosia, chciałbym Tobie podziękować, zanim to wszystko jeszcze Państwo usłyszą, za to, że spotkaliśmy się tutaj, że mnie zaprosiłaś. Bardzo się wczoraj ucieszyłem, że powiedziałaś coś takiego fajnego, że w chwili przyjeżdżaj tutaj często i... Powiedziałam to? Tak, tak. Znaczy to jeszcze przed dzisiejszym dniem byłaś trzeźwa, tak? Powiedziałaś, że już przyjeżdżam tu tyle razy, że w zasadzie nie powinnam czuć się jako gość i to było bardzo miłe. Tak, właśnie, że już pomału, pomału już tyle rzeczy się wyrzuciło, że... Nie wiem, Nie. Filip się czuje tutaj już zadomowiony. Prasuje swoją koszulę sam, ja mówię piorę. Tak, G gram z Karstenem na gitarze. Gitarze. Tak. A powiedz, Filip, jeszcze jedno tylko pytanie, jak opisz? całkiem krótko y, tą wizytę teraz w Niemczech. Jak, jaka była ta wizyta dla te twojej odwiedziny? Bardzo było spokojnie, bardzo było wszystko poukładane, nie tak ostatnio, że wszystko było tak na biegu i w ogóle i ten mój lot, który się spóźnił trzy dni. Teraz było spokojnie, aczkolwiek wydaje mi się, że jakbyśmy mm. kultura, oczywiście kultur, jesteśmy kulturalnymi ludźmi, mm, nie patrz na mnie takimi oczyma, Myślę, że jakbyśmy siedzieli jeszcze tydzień dłużej, to byśmy się ze sobą nie znudzili, aczkolwiek wiadomo, że nie możemy się spotykać tak często, jak byśmy chcieli, ale kocha, macha ręką, ale dobrze, że spotykamy się co dwa miesiące, czy na, przynajmniej się przez te 3-4 dni, co się spotykamy, wyżywamy się, że tak powiem. Tak, to jest takie na raz, wszystko jest czas po prostu do końca, wykorzystujemy każdą minutę, każdą godzinę. Tak, jeszcze tak nie, nie zdążyliśmy zrobić wielu rzeczy, które chcieliśmy zrobić. To jeszcze jest tak. na no następny raz. Tak. Nie będziemy szaleć już tak. Tak jesteśmy. Dobrze, gadam, gadamy już 7 minut 20 sekund. Zapraszam Państwa w końcu na podcast i na zapis tych rozmów, które, które specjalnie dla Państwa nagrywaliśmy. Posłuchajcie. Posłuchajcie.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 jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Uh, Berczawiński. Uh. Yeah. It's great. That would be a good name for a vodka, that. You know that. Yeah. Nie tylko darów.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 Temu głosowi, dzięki temu głosowi. Odcinek z Duisburga przekroczył wszelkiego typu granice. A skąd powiedziałem? Z Disburga. Z, Düsseldorfu. Z, Düsseldorfu. Z, z Dunaj. A Dunaj. Odcinek, Duisburg, a Dunaj. Odcinek przekroczył magiczną liczbę tysiąca ściągnięć. Dobrze się nagrywa? Dobrze się nagrywa. Dobrze, Adrian, Adrian, Hadrian. Hadrian właśnie, zastanawialiśmy się, zanim się poznaliśmy, skąd u ciebie takie imię rzymskie?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 Ano, ano, ano, ale powiedzmy o imprezie, bo właśnie widzę, że się niesamowicie radujesz, minę masz uśmiechnięto, nie wiem ile już wybiłeś. Podoba mi się. Mm. Podoba mi się tym bardziej, że chciałbym się zapytać, jak to się organizuje, imprezę u kogoś w chacie, mm. nie, będąc, nie, nie, nie znając w większości ludzi na tej imprezie i wydaje mi się, nie znając też do końca właścicieli tego przybytku. Mamy tylko Panią Domu, a Pan Domu? Pan Domu jest fenomenalnym człowiekiem, znamy się z sekty. Właściwie to z całą trójką, czyli Pani Domu, Pan Domu i ja działaliśmy w sekcie, nazywa się ISEK. Serdecznie polecamy tym wariatom, którzy decydowali się na ekonomię. W Piernikowie. Studiowałem razem właśnie z Osią Panią Domu w Piernikowie i bardzo mile wspominamy czas tam spędzony. Tak, dla nieznajomych Piernikowo znaczy Toruń. Mm, to chyba dla ciebie, potrzebujesz jakiejś takiej instrukcji obsługi. No nie, ale wiesz, drogi Hadrianie, że słucha nas dzięki temu właśnie odcinkowi, sławnemu przy Twoim głosie, słucha nas po prostu. słuchają już nas tysiące ludzi. To już nie są setki, tylko tysiące. Dobra, a czego ode mnie chcesz? Chcę? Czego.. Gosia, oddaję ci głos, bo, bo się pogubiłem. No, widzisz, Adrian, uciek. Um, na stole leży już leży ogromny klucz. Piękny, ogromny, stary klucz od zamku Twojego zamku? Zamek? Zamek byłby przepiękny. znaczy Budowę zamku należy rozpocząć od klucza. Jak człowiek ma klucz, to już ma motywator do tego, żeby ten zamek dokończyć. Tak więc dzisiaj podjęliśmy ten... E, zamiast ten kamienia. Najpierw klucz. Tak, klucz do serca prawda, ludzi tutaj przybyłych. Mamy na szczęście bardzo ciekawe towarzystwo, bo mamy bardzo tak, międzynarodowe... Tak, zaraz właśnie będziemy... Ja wiesz co, w pierwszym momencie, jak zobaczyłem ten klucz, to ja myślałem, że to jest taki klucz, jak pamiętam, ze średniowiecznych filmów, jak dziewice zamykali, jak mąż wyjeżdżał na wojnę 30-letnią na 30 lat, to zamykał swojej żony przybytek tam na klucz i ona wiesz. Ojej, jak nie strasznie. Mogę no. Ale okazuje się, że kiedyś będzie, będzie do wosku. Kobiety są zawsze jedne, to prawda. W szczególności jak mają lać wosk. Bo właśnie trzeba Wam wyjaśnić, że klucz mamy po to, żeby się polać. A żeby polewać lubimy, to właśnie obserwujemy naszych wspaniałych podcasterów, jak sobie polewają gardła. No Filip, ja nie. Ja dzisiaj jestem prowadzącą znowu ten cały podcast. Dlatego oficjalnie nic nie piję, natomiast jak tylko się odwrócimy, Samosia podpija za, za, za narożnikami i się nie niesamowicie realizuje. Ale oprócz um, gości Samosi mamy tutaj fenomenalne towarzystwo. Mamy ludzi z Austrii, z Francji. Z, do, bo z Francji? Sobie z Francji tu mamy akurat taką małą drużynkę, jest Jean-Marc, z którym pracuję, jest Ania, która pracuje w Narodach Zjednoczonych, jest Laura, która póki co jeszcze się uczy, jest Brigitte, która pracuje w szpitalu i jest Malo, który jest prezydentem klubu Toastmasters i jest jednocześnie attaché handlowym konsulatu francuskiego. A, to bardzo miło, aha, to też Czyli parle W bo ja nie. Oui, oui. Ja nie. będzie mogłaś się samo trochę realizować. I właśnie, y y mamy wielki problem. Może któryś z was nam pomoże, słuchacze? Y próbowaliśmy zaprosić y Matthew Boysa. Y jest, nowym, jest nowym konsulem generalnym Stanów Zjednoczonych w Düsseldorfie 14 sierpnia. Spotkałem się z nim prowadząc debatę między republikanami a demokratami może przed wyborami. Przyszedł? Niestety nie mogę się przebić przez jego sekretarkę. Jeżeli ktoś zna to dojście. Zepsuta, może jest zepsuta. <laughs> Jeżeli ktoś zna dojście, gościu jest niesamowity, bo odpowiadał za kontakty między Polskim, polskimi związkami zawodowymi Solidarność a rządem amerykańskim w trakcie żelaznej kurtyny. Jeżeli ktoś z Was pomoże mi znaleźć, dojście do niego, bo chciałbym go zaprosić na naszą, następną naszą imprezę. Borys, Borys, to jest pytanie do Ciebie. Ja jeszcze znam takiego podcastera z, z Berlina. Nazywa się... Glosa? E, nie, nie, nie. Głosa, nie. E, prawda na nazwisku. Wojtek Prawda. Może Ty wiesz to. Tak on studiuje coś. Bo e, też się nazywa Marek Prawda. To jest nowy ambasador Polski w Niemczech, prawda? O, to super. A gdzie siedzi? W Berlinie. W Berlinie. I ja dostałam właśnie e-mail od Wojtka, prawdy, może syn tego ambasadora. A może chcą no. cię na ambasadora polskich podcastów w Niemczech? No. Chętnie. Ale tak w ogóle to mamy tutaj i bezrobotnych, i studentów, i dyplomatów, i e, specjalistów, i wariatów, tak. tak i całą taką różną mieszankę. Adrian, jesteśmy bardzo, wariat. bardzo zaszczyceni, że na przykład twój e-mail dotaj do mnie, do Dublina, bo. Go dalej. No, ja w, ja w Holandii też. Ja wiem, że wysyłałeś te maile po prostu do wszystkich, co byli w skrzynce pocztowej i wysyłałeś tych maili koło 80 i ma, naliczyłem właśnie 84 osoby, czyli, czyli, czyli na imprezie dzisiaj mamy 4 osoby więcej niż w skrzynce twojej mailowej. I chciałem się spytać... To jest organizacja, Filip. E, tak, niemiecka organizacja. Chciałem się spytać właśnie, jaka jest... E, Jakie jest organizacja dzisiejszej imprezy? Kiedy będziemy lać wod? Kiedy będziemy lać wodę? Jak dalej to będzie? Podziwiam, moje, podziwiam Twoje pełne uwielbienie dla mojej osoby i pełnego uznania dla niemieckiego planowania. Niestety jesteśmy Polakami, dlatego nazywamy to Polish Mafia Parties. W związku z tym e, delektujemy się radością impresjonizmu w postaci improwizacji. Pełen luz, niedopracowane, e, e, pewne jakieś no, atrakcje. Tak, a czy no, was tak, ja, mamy, tak. mamy pszczeli, czy taki będzie normalny, ten, e, jak to się mówi, parafinowy? Poszukiwany. Realnie. W ogóle tu mamy tutaj przedstawicieli najróżniejszych frakcji, na przykład mamy przedstawicieli firmy także izraelskich. Cześć Darku, jak się masz? Świetnie, dziękuję bardzo. A co to jest za okazja, takie nagrywanie? Y, Darek się czuje fenomenalnie, dlatego że go trzymają właśnie za pasek, y, ogrzewając mu nieco spodnie. <głosy> <głosy> Jesteśmy polskim podcastem z Niemiec i z Irlandii. Dwa podcasty. Takie I nagrywamy audycję Andrzejkową. Skrzęt <grych> w kieszeni. Skrzęt w kieszeni. Zobaczy się teraz... Dla robi tak, wielkie postępy. Tak. A tak. dlaczego Hadrian powiedział, że izraelskie, Izraelska firma? Czyli to jakaś... E... Znaczy, firma jest międzynarodowa. Ja, e, no, moje korzenie również nie są izraelskie. Nie mamy żadnych nie domyśl, nie? ani a propos Chcemy tylko wiedzieć, że jesteśmy ciekawscy. Firma jest międzynarodowa z centralą w Izraelu. <śmiech> Centrala jest w Izraelu. Tak. Czyli zbrojeniowa firma na przykład albo coś... Ja myślę, że oni mogliby wszystko produkować, <laughs> ale głównie zajmuję się softwarem. Dobrze. A to fajnie, dobrze, dziękujemy, dziękujemy. Nie tylko dla orłów, trochę inne language Nie mamy właściwie problemów z pomysłami, bo możesz mówić o całkiem prostych rzeczach takich. Twoje jesteśmy, Gosia jest wiesz, a jakieś artystycznie, Gosia jest grafikiem, ja jestem grafikiem i większość ludzi, który robi podcasty, to jest jakoś tam artystycznie e, zboczona. Zboczona. Bo mamy swoje strony e, internetowe, które są bardzo aktywne. Twoja strona jest. Mamy, żeby to było ładne. Nie, ogólnie chodzi o to, żeby jakoś tam się może nie sprzedać, ale powiedzmy połowa polskich podcastów jest Polska, a połowa jest Polska, ale za granicą. I... Cały czas Ty opowiadasz, czy prowadzisz jakieś interwiu, jakieś wywiady? Nie? Podcasty są różne, zależy no. co się dzieje akurat, czyli albo wychodzimy z mikrofonem, gdzie... Myśl, tak jak jest, dzisiaj. Tak jak na dzisiaj, czy na jakieś wystawy. Albo po prostu spotykamy się we dwójkę i siedzimy No i gadamy 40 minut do mikrofonu, nie? Albo nagrywamy już jakieś słuchowiska, jakieś całkiem no, zwariowane. Reportaże, rzecz. no. Reportaże. Aha. I was można na internecie ściągnąć też, Znasz, tak? Na jakiej mam... stronie WWW? Ja mam wizytówkę, mogę Wam zaraz dać. Ach, A, www.samosia.com A Filip jest w Unii tylko dla okay. Fajnie, znaczy to, jest, to jest dużo zabawy. Znaczy a dla nie było ludzi. Jak coś w pracy, bo ja takim uh -huh. nie słyszałam. Uh -huh. nie, bo jak masz powiedzmy, powiedzmy iPoda, bo na pewno sobie słuchasz jakąś tam muzykę MP3 Player. Jeśli to możesz to ściągnąć sami. No, Jak I masz komputer, to. Nasze audycje trwają przeważnie od pół godziny do godziny. Muszę sobie ściągnąć posłu. To jest bardzo e, dziwne, że e, przez podcasty stajemy się bardzo bliscy sobie też wszyscy. E, na przykład jak, nie wiem, kiedy myśmy się spotkali w Amsterdamie. No w roku, maju. Ta, no. Pół roku temu się nigdy nie widzieliśmy na oczy większa, e, nie tylko ja i Filip, więcej osób nas no. było. Co robimy podcasty po polsku. Tak, Holandii, I to było całkiem dziwne, bo to było tak jakbyśmy się znali już... 5 lat. Macie jeden wspólny serwer, na który to e, wprowadzacie? Eee, różnie, nie? Różnie. Możemy. Nie, możemy, ale nie mamy. Bo tam, my, gdzie... My... Bo ja powiedzmy zmontuję sobie tą audycję i gdzieś ją muszę umieścić, czyli kupuję sobie serwer, tam powiedzmy za 10 dolarów na miesiąc amerykański, wrzucam te pliki, a potem, a potem mam stronę, gdzie na tej stronie już umieszczam linki i co tydzień, co tydzień to się powiedzmy aktualizuje. No jeśli masz jakiś taki powiedzmy program, to się nazywa tak mądrze, generator podcastów, to się tak na nazywa mądrze, A to jest program, który sobie raz wrzucisz podcast i on ci się automatycznie ściąga co tydzień, jak ja nadaję na przykład, nie? Ale jest bardzo fajna sprawa właśnie taka, że dużo Polaków, mnie to bardzo zainteresowało, za granicą mieszkają, tak. że jakoś się wymieniamy też. Mamy teraz nowego podcastera Darka z Australii, który żyje już 20, ponad 20 lat w Australii mm -hmm. i też opowiada o, o, o swoim, nie prywatnie, o swoim życiu, tylko po prostu e, ogólnie, jak się żyje, jakie są problemy w tym tak. kraju, prawda? Tak, jak o wszystkim właściwie. To są takie wiadomości, których tak się łatwo nie uzyskasz szybko tak. przez media, telewizor no, Na pewno Jak, tu, jak tutaj przeszliśmy, to mm, Hadrian mówi dwóch podcasterów. Pewnie założy się o głowę, że może jedna, dwie osoby wiedziały, co to znaczy podcaster. Nie? O, podcaster, to może jakiś, nie wiem, magazynier albo coś, nie wiadomo, nie? No, ja mam rodzinę, ja mam męża, ja mam ja dwoje dzieci, to nie jest mój mąż. Na szczęście. No. Na szczęście. I nie mam tyle czasu, po prostu pracuję też. I to jest tylko takie hobby właśnie. Nie? Dobrze, Gosia. One pytały nas, teraz my pytamy je, co? O nie, nie. Tak. Bardzo bardzo ładna blondynka w żółtym. Um, może coś nam powie, może nam coś powie o sobie, co? Gosiu? Nie, lepiej nie. Troszeczkę. Lepiej nie, ale takie ciekawe, to, ale, to ta ładna blondynka. Ale ładna blondynka ma akcent już niemiecki, znaczy się, że jest w Niemczech już dość długo. 18 lat w Niemczech. Dlaczego od 18 lat i czy chce zostać dłużej, mąż, dzieci? Czy to tylko zależy od tego, czy się ma męża i dzieci? Żeby Nie, zostać ja się tam, pytam, gdzie się ja się jed? tylko pytam. Nie. Blondynka w żółtej koszuli jest wolna, bezdzietna. Mhm. Chciałem się spytać w sympatycznej, miłej, ładnej blondynce w żółtej koszuli, gdzie mieszka? Gdzieś tutaj w zagłębiu rury? W to jest, my jesteśmy teraz w Rheinland. Za głębie. Aha, bo widziałem na mapie satelitarnej, którą nam Adrian przysłał, że tu gdzieś teraz jest rzeka. Z... Tren, tak. Tren. Ten co był Dunajem. Tutaj Przejechaliśmy pół godziny samochodem i już jesteśmy zupełnie w innym landzie, tak? Nie, land jest ten sam, ale też tak rury jest z całego i tu jest nadrenia, o zaczyna nadrenem. Chociaż jest też nadrenem. Dobrze, zadam takie pytanie, które zadam dzisiaj każdemu. Pierwsze pytanie jest z Polski, skąd pochodzisz? Z Gliwic. I chciałem się spytać, czy słyszałaś o tym,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 No nie wiem, ja się też nie czuję, czy, ja, czy my jesteśmy nieutacznikami? Tak, ja się czuję nieutacznikiem. Jak pan prezydent powiedział, to ja też tak się czuję. Że... Chciałam coś zapytać. No, Jak dalej. chciałam się zapytać to czy jesteś pierwszy raz na takim spotkaniu? Czy te spotkania są często? Mm, więc ja jestem już w tym fetal, w tym e-mail już od dłuższego czasu. Byłaś już też tutaj na taki pierwszy raz. Nikogo nie znam, oprócz Hadriana. Hadriana też znam przez internet tylko. Hadrian zaprasza już właściwie od zesz... zeszłego roku. Chyba a tak, na imprezy, które się nazywają Polish Mafia Grill Party, są co jakieś 5-6 tygodni w ciągu laty. Ach, to dosyć często, myślałam, że tylko dwa razy. Nie, nie, dosyć często, jeżeli pogoda dopisuje, że... Jeżeli... Które to już jest spotkanie, twoje? Moje w tej grupie jest chyba drugie teraz. Znaczy w tej grupie. Ja tu też dużo ludzi nie znam, ale drugie, na które teraz e, przyszłam, ponieważ nareszcie mam czas na to. I Te lesy, to są zawsze takie trochę nieudane, bo już na... Było no, ludzi chyba na i tak w takim czasie. A i podoba Ci się? Y, jaka jest atmosfera? To znaczy mi się podoba bardzo. Atmosfera? Jeszcze i... raz jestem, ale tak. jestem zauroczona. Tak. Takim ponieważ... pomysłem spontanicznym. Nie tak. gdzieś przy kościele, czy nie gdzieś jakaś organizacja, tylko zupełnie różni ludzie. Tak, tak, tak. I w ogóle jest to takie nieskomplikowane. Tak, to jest ważne. Też mi się Dlatego z chęcią przyszłam tu. Mam nadzieję, że się częściej zobaczymy na takich spotkaniach. Chciałeś teraz przejąć mikrofon, Filip? Zróbmy przerwę. przerwę. Zróbmy przerwę na następną piosenkę. Może dzisiaj... jakieś masz e, życzenie? usłyszeć. We wtorek no bo... będziesz mogła już posłuchać. To... Więc ja we wtorek mam urodziny. O! o! 18 Osiemnaste, tak. Mm. Co sobie ma? Na proszę, proszę sobie wybrać coś na urodziny. Trudno mi jest wybrać coś, ale byłam teraz w sobotę ostatnio na koncercie w i słyszałam Lady Punk. I to mnie mi... tak? trochę przypomniało właśnie moje mm. w... boi... dzieciństwo. Więc Co jest Lady Punk? Like it, lady Punk? Yeah. Lady Punk Zamienię każdy oddech W niespokojny wiatr By zabrał mnie z powrotem Tam gdzie masz swój świat Poskładam wszystkie szepty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 Warstwowa. Sałatka warstwowa po polsku. Sałatka warstwowa po polsku. Jeżeli już, to wielowarstwowa. E, wielowarstwowa. Ponieważ widzę tutaj dużo, dużo przestrzeni między różnymi warstwami. A czy lałeś włos? Oj tak, lałem lałem. I co wyszło? I co wyszło? Wy, w, wyszło coś, z czym mam duży problem. Dlaczego? Potrafię tego zinterpretować. Jaki ma kształt? Jaki ma kształt? Kształt ma właśnie nieokreślony. A powiedz, jak ty się tutaj znalazłeś? Czy? A ja tutaj się znalazłem, ponieważ jestem znajomym Zosi i. E, tak, studio Wszystko z tego domu. Wszystko z tego domu. E, studiowaliśmy zresztą razem na tym samym uniwersytecie. A. Razem z Hadrianem. A to wy się znacie z uczelni? Wszyscy się znamy z uczelni i żeby było śmieszniej, spotkałem Hadriana 9 lat. Potem w Disseldorfie, nie widząc go w ogóle w międzyczasie. To ile Was jest z tej samej uczelni? Z tej samej uczelni jest cztery osoby. A cztery. A jedna z nich mieszkała nawet ze mną na tym samym piętrze w tym samym akademiku. jedna z niewielu osób, które zna tutaj Hadriana. No, no, <laughs> Prawdę, nie? A Czyli Hadriana znasz już bardzo długo. I co możesz o nim opowiedzieć? Ja jestem bardzo, ale to bardzo zauroczona Hadrianem, dlatego że... Jest świetnym organizatorem i po, umie postawić na, na nogi takie spotkania, takie spotkania, jakie się odbywają. Byłeś na wszystkich spotkaniach? Na wszystkich spotkaniach nie byłem, ale wszystkie były bardzo udane. Hadrian jest faktycznie bardzo aktywnym człowiekiem. Zawsze takim był, o dobrym organizatorem? Szczerze mówiąc, nie mieliśmy bliskich kontaktów w trakcie z uczelni. Nie, nie znaliśmy się za bardzo. Dopiero tutaj, e, przez przypadek? Tutaj ta znajomość się uaktywniła zdecydowanie. Jak się? Innymi planetami trochę. A teraz? Myślę, że o, na tej samej orbicie krążymy. I jak Ci się to podoba? jak ludzie i wszystko, atmosfera. Świetnie. Uważam, że to jest idealna okazja do, do spotkania nowych ludzi, zwłaszcza w gronie Polaków. Ci dają te Czuję się trochę jak w domu, tak naprawdę. Jak w swoim akademiku 9 lat temu swoje, na swojej imprezie. To, to jest super. Oprócz tego, że bardzo dobrze mi się tu pracuje i, i czuję się w Düsseldorfie i w Niemczech bardzo dobrze, to te tutaj e, kontakty i znajomości uważam za... Świetnie takie coś usłyszeć, że się dobrze tu czujesz i, i takie imprezy od czasu do czasu może wzmacniają. E, e... Ja myślę, że to ma trochę... Okej, okay, my się tutaj teraz bawimy i, i, i śmiejemy, ale takie okazje są trochę głębsze, bo, bo możemy potem współpracować kto wie, jak, jak spotkamy się następnym razem, na jakiej płaszczyźnie. Właśnie, to jest dosyć ciekawa sprawa. To jest nie tylko spotkanie i zabawa, tylko też może jakieś powiązanie. I, I to co ja obserwuję bardzo ciekawe, że Polacy za granicą potrafią się dużo lepiej zorganizować niż w Polsce. No ja chyba też tak myślę. To jest coś, co powinniśmy rozwijać i uczyć się, żeby właśnie współpracować między sobą, intensyfikować więzi. I... Ja się tylko zastanawiam, czy to jest jakaś, czy to jest nasza generacja taka otwarta. Ja nie jestem pewna, czy w Niemczech zawsze takie spotkania były, czy to, to, to nie jest jakiś nowy powiew. Jak, jak ty to uważasz? Nie wiem, jak długo jesteś w Niemczech, ale ja jestem dosyć długo i się, jeszcze się z, cimi, z takimi ludźmi nie spotkałam w ciągu 20 lat. Że takie są imprezy po prostu ludzi, którzy nie są niczym związani ze sobą. I że wódka, sto, i że wódka stoi na stole i nikt jej nie rusza. I jest kulturalnie, i jest miło i są Ale miłe nawet, rozmowy. Nie rusza, to dalej mogą rozmawiać ze sobą Normal, normalnie i na. w normalnym procesie. języku polskim. <laughs> Literackim. Tam, nie udając też, e, bo są różni ludzie. Nie, tutaj, nie, nie udając. Nie będziemy też mówić, że jesteśmy inteligencją. czy coś nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest, ja tak jestem dalej wcale tego.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 ale jednak e, te takie niuanse językowe, poczucie humoru, wymiana różnych myśli w języku polskim jest mi bliższa. Po prostu bliższe? tak. Może takie ciepło jakieś e, czuję się. Ciepło, ja wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest ciepło, czy to nie jest ciepło, ale jest to bardziej ekscytujące. E, a powiedz mi... Proszę? Przepraszam. Skąd jesteś? Ja jestem, to znaczy z Polski, czy skąd jesteś? Czy, czy to jest jakaś.? To jest um, rozgłośnia polskiego radia. My jesteśmy że siecią nieoficjalnych korespondentów polskiego radia, jak powiedział pan Janusz Deblecen ostatnio. No, na następnej komisji sejmowej mogę być u... świadkiem, tak? Filip, skąd jesteśmy? A, masz wizytówkę? Nie wiem, chyba wszystkie dziewczynom rozdałeś. To jest coś takiego, co się nazywa podcast. To jest e, taka audycja w internecie. Ja jestem z Irlandii, gościa jest stąd. I takich głupków jak my jest, jest to powiedzmy koło 30. Połowa z tego jest w Polsce, połowa jest za granicą, w Stanach, w Australii, e, w Kanadzie. My już mamy mikrofon, mamy nagrywajko, obrawiamy te audycję, wrzucamy do internetu, mamy stronę i możesz nas sobie słuchać kiedy chcesz. Ja akurat więcej mówię o Irlandii. że mówiąc, jeżeli miałbym okazję, to chciałbym być takim głupkiem po prostu. Aha. I, wiesz, i, I Przed chwilą rozmawialiśmy z, z Tobiaszem. On się pytał nas, dlaczego to robimy. I to jest ciężka do, do powiedzenia, ale jeśli mamy to robić nawet z tego powodu, żeby poznać tylu fajnych ludzi jak dzisiaj, to warto, naprawdę. Bo takie kontakty to po prostu takich kontaktów się nie da kupić, nie da się zapłacić, nie to no. są po prostu tak cenne w dzisiejszym życiu w dzisiejszym świecie, gdzie wszystko wszystkiego się możesz dorobić, Ja, ja gdzie taki świat... Powiedziałbym nawet, że powiedzmy w Polsce ludzie bardzo chcą coś zrobić i, i bardzo chcą coś osiągnąć, ale brakuje czasami wzorców. I, I taka wymiana myśli czy doświadczeń może bardzo pomóc, bo, bo jeżeli nie masz wzorców, to nie wiesz, w jakim kierunku podążać, nawet jeżeli masz potencjał. I z tego wynika moje następne pytanie. Nie wiem, czegoś się pytałaś. Ja zadaję dzisiaj pytanie wszystkim o tym, że nasz prezydent premier, braci dwóch, to ukradło księżyc, nie wiem który to powiedział. Powiedział ostatnio w wywiadzie BBC, że ci, którzy wyjechali z Polski są nieudacznikami. Nie wiem, czy słuchałeś. Tak, czy słyszałeś? Tak. tak. Chciałbym się spytać, czy jesteś nieudacznikiem. Czujesz się nie. Czuję się nieudacznikiem w tym sensie, że właśnie chciałem wyjechać za granicę, żeby zdobyć większe doświadczenie, żeby rozwijać swoje. Nie mogłeś? W Polsce, wiecie co? Mam takie odczucie, że.. Jak się wyjedzie za granicę, to w Polsce ten człowiek z zagranicy jest bardziej ceniony, niż by został w Polsce. Nie wiem, czy się zgadzacie z taką opinią. Nie wiem, ja jeszcze nie wróciłem do Polski, nie starałem się o pracę, że tak powiem, wracając. Ale może coś tym mierzy. Kiedyś tak było. Że ale... w papierach wierzakłeś, kurczę, może kiedyś w Taka Niemczech. To jest bardziej zielona u sąsiada. Tak, chyba jest. Tak, tak, tak, tak. Ale to, co ja na przykład, co jest moją taką myślą, z którą chciałbym się podzielić, to to, że. Żeby Polacy potrafili się właśnie zintegrować, potrafili współpracować, żeby zginęło takie przeświadczenie, że za granicą to Polak Polaka tylko potrafił wyrolować, prawda? Że jest trzech Niemców, a cztery organizacje, to jednak świadczy o tym, że Niemcy potrafią ze sobą współpracować i, i nam tego brakuje, bo nam nie, nie brakuje ambicji, nam nie brakuje... Tego, co chcemy osiągnąć, nie brakuje nam pomysłów, brakuje nam współpracy. W grupie współpracy, prawda? Taki no team. Tak. U nas w Polsce na przykład, jeśli jest trzech Polaków, to są cztery zdania i inne, i oddzielne. Inne. Nie miało być o polityce. No, nie miało być. No, nie miało być o polityce, ale tak troszeczkę na marginesie gospodarki, to to co mnie zastanawia, że mimo wszystko z punktu widzenia ekonomicznego Polska jest dosyć opiekuńczym państwem, a Polacy emigrują raczej do bardzo liberalnych krajów za pracą. I to mnie zastanawia. Ale może właśnie dlatego ja czuję podzielenia się z tym doświadczeniem z innymi. I... Żeby przełamać ten stereotyp. Żeby to... przełamać ten stereotyp e, e, buntowniczego czy hamskiego Polaka. Ja też przez to też między innymi robię podcast mój, żeby pokazać, że nie jestem tylko, e, nie wiem, za pieniądzem, że, za, że, że, że tylko materialny Bądźmy za pieniądzem. No nie, tylko chodzi mi o to, że są jeszcze inne wartości w życiu, kontakty międzyludzkie. Ale wykorzystując te kontakty no, międzyludzkie okay. możemy Oczywiście. tworzyć e, nasze życie przyjemne i zarazem e, pożyteczne, prawda? Tak, tak, no. No, troszkę może się źle wyraziłam przed chwilą, że pogoń, ale w pogoni za pieniądzem dużo ludzi zapomina pewne sprawy. Ja nie mówię teraz, zależy jak zarobionym. To, co właśnie Filip mówił przed chwilą o Polakach, którzy pracują za granicą i nie zawsze mają łatwo. A mi się wydaje, że właśnie dlatego, że nie mają łatwo, działają racjonalnie i logicznie. I byłoby... E, właśnie ciekawym takie spostrzeżenie, że co by się stało, gdyby ci Polacy wrócili nagle do Polski. <grym> tak, to jest I, to. I wydaje mi się, że politycy, którzy że zawsze mówią to, co wyborcy chcą usłyszeć, nagle musieliby zmienić front hmm. i stać się bardziej logicznymi, bardziej racjonalnymi i odpowiedzialnymi politykami. Myślę, że masz rację. ciekawy aspekt. Jest to dosyć ryzykowna teza, ponieważ zakłada, że wszyscy Polacy mogliby wrócić z emigracji, co jest mało prawdopodobne. Wtedy by w kraju miejsca nie starczyło. Myślisz? O, dla mnie. Dobrze, kończymy tę bardzo, bardzo ciekawą rozmowę, z wejść. którego nie zauważyłem od samego początku imprezy. Przyszedł gdzieś w trakcie. W pierwszym momencie myślałem, że jakiś ksiądz przyszedł, ma taką białą koszulę pod spodem, że koloratka mu się rozpięła. Tak nas kuk... Kukow, patrzył na nas tak zza pleców Chodził z tym woskiem I tak jakby chciał, ja też chcę coś powiedzieć Ja, ja też chcę powiedzieć, co to za ludzie, nie? A że mamy na lep takie ten na ten Polskie Radio Program 14 Tak i ten Dobrze, to kończymy pierwszą część naszej audycji I co? Jaki kawałek muzyczny? No, kolega wybierze, co lubi nie lubię The Dorsus. nie zamykajmy drzwi przed Polakami wracającymi z emigracji. Mimo wszystko Riders on the Stone. Like a dog without a bone, And actor out alone. Riders on the Stone. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting. Lifting, Z chłopakiem, a teraz Gosia z dziewczynami. Nagrywa nasze ostatnie wejście, bo już mamy mało materiału. Mamy tu dwie sympatyczne brunetki. Brunetka z krótszymi włosami. O imieniu Ewelina. Ewelina. Ewelina. Tak, Ewelina z, z skąd Stąd tutaj? Z Düsseldorfu. Z Düsseldorfu, mieliśmy kość z Düsseldorfu dzisiaj Gosiu? Proszę? Mieliśmy ktoś z Disseldorfu dzisiaj? Nie, jeszcze nie. To jesteś pierwszy raz z no. tak. Kasia jest Essen. Tak, zum Essen und Trinken. <laughs> Właśnie. Um, czyli dzisiaj jesteś pierwszy raz na tym spotkaniu i um, jakie odnosisz wrażenie? No jest naprawdę super poznać innych Polaków w Düsseldorfie i z okolic. Albo z dalekich okolic. Albo z dalekich tak. okolic, którzy przyjeżdżają specjalnie na imprezę. Tak, Filip specjalnie przyjął na tę imprezę. Tak, idę sobie się nalać wina, kolejną szklankę. Dobra, a ja muszę jechać samolotem. <głosy> jak długo jesteś w Niemczech? E, jestem już tutaj od 20 lat. A to tak jak ja. Ale w Düsseldorfie dopiero od trzech miesięcy. Aha, czyli przeprowadziłaś się tutaj? A co Cię ściągnęło do Düsseldorfu? Nowa praca. Praca? Tylko praca czy jeszcze coś innego? Nie, na razie tylko praca. I od razu znalazłaś się na imprezie z młodymi Polakami? No, tak. No, zużu, zużu. no tak, miałam to szczęście, poznałam najpierw Tobiasza. A Tobiasz się zapytał, czy, chce, czy mam ochotę na Andrzejki w Düsseldorfie i od razu powiedziałam, że tak, że przyjdę i bardzo fajnie jest. Powiedz, jak utrzymujesz język polski po 20 latach, żeby mówić tak po polsku, bo na pewno też, jeszcze jesteś młoda i właścicielką, dzieckiem, jak przyjechałaś, jaki jest, jaka tajemnica jest tego, że mówisz tak dobrze po polsku? No, dziękuję za komplement, ale e, słucham czy oglądam polską telewizję i e, no, staram się nie zapomnąć. Starasz się nie zapomnąć? E, czy umiałaś, czy z rodzicami też mówiłaś po polsku na początku, czy e, było ci, ile miałaś lat w ogóle, jak przyjechałaś do Niemiec? E, miałam 10 lat, jak przyjechałam. I e, oczywiście rozmawiałam z rodzicami w domu i e, do tego tak samo czytałam polskie gazety i e, próbowałam się douczać. I tak zostałaś i do tej pory Cię interesuje e, wszystko to związane z Polską i tak dalej, nie zatraciłaś tego? Nie, oczywiście, czuję się jako Polka. Czy często bywasz w kraju? Proszę, często bywasz w kraju. No niestety ze względu na pracę nie tak często, ale zawsze próbuję może raz na rok, na tydzień czy na dwa przyjechać. Aha, czyli jakoś, jakoś się próbujesz wyrobić, żeby to. Tak. Ja bym chciał Ci się zapytać, bo pytam dzisiaj wszystkich Polaków o to. Czy słyszałaś o tym, że nasz prezydent albo premier, ja już się gubię, który jest, który powiedział, że ci, którzy wyjechali z Polski, z Polski to są luzerzy, to są ludzie bez przyszłości, ludzie zagubieni. Czy słyszałaś coś takiego? Nie. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? On tak powiedział o nas, Polakach młodych, że ci, którzy wyjechali... To są zagubieni i chorzy. Może nie chorzy, ale zagubieni. Nieudacznicy. Nie czy to może jest troszeczkę zazdrości, gdy właśnie znaczy nie tylko Polacy wyjeżdżają, każdy może wyjechać na zagranicę i e, gdy znajdzie pracę, czy może ułoży sobie gdzie indziej życie, życie to nie znaczy dla mnie to, że jest jakiś luzer. Nie wiem, tak nasz prezydent premier jest ich dwóch takich samych, nie wiem kto jest, który tak powiedział. Tak powiedział w wywiadzie z BBC. Że polscy młodzi ludzie to są nieudacznicy, jeżeli wyjechali z Polski. Eee... Że nie potrafią nic w Polsce zbudować, uciekają. Uciekłaś? Nie, ja na pewno nie, ale ja tak samo myślę, że świat należy do odważnych i jak ktoś ma e, możliwość, czy chce tą możliwość mieć, to e, sobie tak ułoży życie. Słyszą Państwo, Ewelina nie uciekła, jest zadowolona ze swojego życia, tak jak i my. Goś, jesteś zadowolona, pewnie, mąż, dzieci, ja też jestem zadowolony, bez męża, bez dzieci, e, bez żony, przepraszam. Bez przepraszam. A jak jest, długo jeszcze, jak gwiazda jest tak, tutaj, tak, jest, jest coraz bardziej słynny na niemieckim niemieckim. Ty... Wiele ładnych dziewczyn. Przemion, żałuj, że nie macie tu. Przemek, wiesz co? No. Przemek to jest taki nasz kolega, co robi te same głupoty, co my, tylko z Holandii. Aha. Jest bardzo, bardzo przystojny, jest jest przystojny i ma bardzo fajne kolana. Tak, ma fajne kolana. Może przyjdzie następny raz na imprezę do Wysudarku. Słyszysz, Przemek, jak no. ci następnym razem nie będzie, to no. wiele, wiele stracisz. Zresztą Ci opowie. Dziękujemy za miły wywiad z miłą Eweliną i Mi kończymy, bo już chyba 56 minuta podcastu. Pojawić pytanie, czy warto być Polakiem na emigracji zarobkowej? Warto być. Ja sądzę, że mało gdzie człowiek tak bardzo sobie może uświadomić, jeżeli w ogóle chce myśleć, że warto być Polakiem i warto tą tożsamość pielęgnować, tak właśnie w sytuacji, gdzie się jest wśród obcych, gdzie ta oddzielność, odrębność, różnica jest czymś, co jest odczuwalne na co dzień. Trzeba tego bronić. I jednocześnie Ale można się warto. na Polskę, jeżeli trzeba wyjechać z no, można... można się oczywiście pogniewać i zawsze się to w polskiej historii zdarzało, że byli tacy, którzy się gniewali. Tyle tylko, że nie sądzę, żeby budowali w ten sposób coś, co było jakimś szczęściem, jakimś poczuciem sensu. Wydaje mi się, że w bardzo wielu wypadkach taka próba oderwania się, ucieczki od polskości kończyła się. z to doszczęc nawet w polskiej literaturze. To jest zawsze jakaś głęboka życiowa klęska. Oderwanie się. To jest zawsze jakaś głęboka życiowa, życiowa klęska, klęska. Oderwanie się. Głęboka życiowa Głęboka życiowa klęska. Głęboka życiowa klęska. Głęboka życiowa klęska. Trzeba jest tutaj Darek. Zarek Zwan z Witam wszystkich się w sercu polski. jest tutaj z nami, że z nas pobogosławie. To Jak Teresa w Kalkuty. Ale jeżeli przegrasz, wygrasz się pieniądze. Teraz to Wszystkich Ale jeżeli przegrasz, to już się pieniądze. Panie pani będzie się starał na bieżąco odpowiedzieć na czacie, a pani będzie się... Tak, u nas, u nas we Wrocławiu jest to głęboko zagrożenione. To album Tadeusza Nalewka, widać, to tak. Od 12 do 19 marca bieżącego roku gościliśmy w naszym liceum uczestniku. I jest trochę inaczej, trochę prywatnie. Właśnie robię kawę, kawa się już gotowała. przeczuciem złym, ale nie. Przemnie walcem ten wiatr i żywo czy martwą popszędzi w świat za to. Bo... No, no, no, no. przyniosą lepszą jakość y, efekty dźwiękowe mam nadzieję bardzo ciekawe informacje. Do usłyszenia.